Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. I dzisiaj zapraszam Was na zapowiadany w dniu wczorajszym odcinek poświęcony najnowszej odsłonie serii Szybcy i Wściekli, czyli Szybcy i Wściekli 8, jak to w Polsce film jest zatytułowany, albo jak to Amerykanie nadal lubią się bawić tymi odniesieniami do poszczególnych cyferek, czyli The Fate of the Furious. Słyszycie to? Fate. Tak, tak. Co prawda pod tym tytułem film nawet nie jest prezentowany na napisach początkowych, no ale na plakatach amerykańskich i w internetach można znaleźć taki tytuł, czyli przyjmijmy zatem, że tak właśnie brzmi oryginalny tytuł tego filmu. No i tak jak wspomniałem, ja będę chciał powiedzieć co nieco więcej o samej ósemce, dlatego że to jest film, który w mojej ocenie po raz no już trzeci w historii całej franczyzy bardzo mocno redefiniuje to, czym ta seria jest, to czym ta seria ma być i tworzy fundament pod, myślę że wybuchową przyszłość, chciałem powiedzieć w pierwszej chwili świetlaną, natomiast no nie wiem, w którym momencie twórcy przegną na tyle, że widzowie poczują się filmem i serią zmęczeni. Na razie na to nie wygląda, dlatego że Szybcy Wściekli 8 zadebiutowali bodajże 4 kwietnia, w, na takiej oficjalnej premierze w ostatni weekend, czyli 14 kwietnia, zadebiutowało w większości krajów na świecie poza Polską. Podejrzewam, że to jest związane z Wielką Nocą, raczej się u nas w Święta Wielkiej Nocy premier takich dużych nie robi. Mimo to film jest w jakiejś takiej limitowanej dystrybucji w Polsce, nie wiem do końca na jakiej zasadzie to funkcjonuje, bo oficjalna premiera jest teraz w piątek, natomiast większość kin ma codziennie, jeden, dwa pokazy. Ja na taki pokaz trafiłem, miałem okazję już ten film zobaczyć i przyczyniłem się tym samym do czegoś, co brzmi już na tym etapie absurdalnie, no ale słowo absurd w tym podcaście będzie padało niejednokrotnie, więc możemy go użyć już tak na takim wczesnym etapie po raz pierwszy. Przyczyniłem się do absurdalnego debiutu, jeżeli chodzi o zarobek, jaki ten film wygenerował w pierwszy weekend światowej dystrybucji. Dlatego, że szybcy i wściekli 8 zarobili ponad 530 milionów dolarów na całym świecie tylko i wyłącznie w pierwszy weekend, bijąc tym samym dotychczasowy rekord Gwiezdnych Wojen Przebudzenia Mocy i stając się najlepiej zarabiającym w pierwszy weekend filmem w historii kina. No i myślę, że siódemka, która zarobiła półtora miliarda na całym świecie, może się czuć oficjalnie zagrożona. Dlatego, że widać, że ta formuła, którą twórcy tutaj wypracowali, no, sprzedaje się niczym ciepłe bułeczki. Zacznę pokrótce od twórców i nowych nazwisk w ramach serii. Po pierwsze, po w mojej ocenie nieudanej próbie z Jamesem Wanem za kamerą, zrezygnowano z jego usług na stołku reżyserskim. No, zrezygnowano, czy on sam zrezygnował, tego nie wiem, natomiast w mojej opinii to jest bardzo dobry manewr na stołek reżyserski trafił F. Gary Gray, czyli to jest człowiek, który ma w swoim dorobku kilka Całkiem niezłych lub nawet bardzo dobrych filmów, i wydaje mi się, że to jest dobra osoba w dobrym miejscu. Jak się przyjrzy tytułom, które on zrobił, począwszy od Negocjatora poprzez remake włoskiej roboty, notabene Charlie Stone, do której zaraz przejdę, Be Cool, czy chociażby Straight Outta Compton, czyli taki biograficzny film który no, narobił sporo szumu w 2015 roku, no to pokazuje, że to jest gość, który umie robić kino akcji, umie robić kino z humorem, umie robić kino, które będzie trzymało fajny poziom, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy postaciami i dokładnie takim filmem są Szybcy i Wściekli 8. Do czego przejdę znów też za chwilkę. Kontynuując te nowe postaci dla serii, to można powiedzieć, że poza sto stołkiem reżyserskim zmieniła się tylko jedna postać, czy doszła no, jedna nowa istotna postać, czyli Charlie Theron, która wciela się w rolę przeciwniczki naszej rodziny w tym przypadku. No i to jest postać całkiem ciekawa, fajnie zagrana i fajnie pomyślana, ale to już przejdę zaraz do fabuły, to, to powiem w szczegółach dlaczego. Pozostałe rzeczy się nie zmieniły, czyli ponownie za się odpowiada Chris Morgan. Główne role bez żadnych zmian, no, z oczywistych względów nie ma Paula Walkera i konsekwentnie nie ma też Jordany Brewster, co wiemy, z czym się wiązało. Także można powiedzieć, że pod tym kątem no, mamy znane i lubiane twarze. No i teraz o czym są Szybcy i Wściekli 8. Na dzień dobry dostajemy taki wstęp rodem z filmów o Jamesie Bondzie. Wyraźnie oddzieloną od późniejszych części filmu taką stenkę rodzajową. Spotykamy na Kubie Doma i Leti już po ślubie. Dochodzi do nielegalnego wyścigu, w którym Dom, jadąc jakimś po prostu gruchotem totalnym, wygrywa luksusowe samochód od jakiegoś podrzędnego kubańskiego gangsterzyny. Robi to w totalnie przygięty niewiarygodny i absurdalny sposób, przyczy jest to szalenie efektownie zrealizowane i to jest, to jest pewna wykładnia całości tego filmu. On jest kompletnie kompletnie absurdalny w wielu momentach, przegięty do granic niemożliwości, a mimo to przez poziom realizacji, przez to jak sympatyczna to jest ekipa, to po prostu ja przynajmniej łykałem to niczym młody pelikan. Ale to otwarcie to jest tylko taka... Błoga się przez chwilę, dlatego że spokój Doma i Letty zostaje zakłócony przez tajemniczą blondynkę graną przez Charlie Jak się okazuje, niejaką Cypher, czyli taką Hakerkę, która jest nieuchwytna i jak się okazuje kręci no, bardzo, bardzo potężnym, nielegalnym biznesem i ma bliżej niesprecyzowane na początku cele, ale żąda poszuseństwa od doma, tak żeby on zaczął dla niej pracować, czymś go szantażując. No i w ten sposób dom zostaje zmuszony do tego, aby odwrócić się od swojej ekipy, od swojej rodziny i dochodzi do tego w momencie zaskakującym dla, dla pozostałych członków teamu, dlatego, że w drugim takim wątkiem na początku trafiamy do naszego dobrego, znajomego Lukasa Hobbsa, który w pomoc, z pomocą ekipy zostaje wrzucony gdzieś tam do Berlina, aby odzyskać EMP co znów pokazuje jak, jak absurdalnym filmem mamy do czynienia no bo ci którzy serię znają i pamiętają no to wiedzą z kim mamy do czynienia no mamy tutaj mimo wszystko ekipę no, byłych bandytów, nielegalnych racerów policjanta chyba też byłego, no bo Hobbs nie wiem, czy, czy, czy dzierży obecnie na, na początku tego filmu jakiekolwiek funkcje rządowe i nagle ta taka nieprzystająca ekipa zostaje zwerbowana jako taki oddział specjalny przez jakiś CIA czy inną Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, no bo są ostatnią nadzieją i ostatnią szansą, żeby odzyskać urządzenie EMP, które może spowodować w przypadku jego odpalenia bardzo duże szkody w mieście. No tak, no tak jak mówiłem w, przy, poprzedni, w tym poprzednim podcaście od y, siódemki, no to zaczyna cała seria ewoluować w kierunku takiego kina szpiegowskiego, ale w stylu bardziej XXX niż przygód Jamesa Bonda. No i taki jest punkt wyjścia. Dom odwraca się od rodziny, kradnie IMP i znika. Wszyscy zostają pozostawieni w głębokim szoku. Hobbes, który miał od razu zapowiedziane, że jeżeli zawiedzie, to rząd oczywiście wyprze się, że on sam z ekipą działał na zlecenie Stanów Zjednoczonych. Trafia, czy ma trafić do więzienia. Wszyscy w rozsypce i w szoku, a tajemnicza Cypher nie, nie, nie stopuje, tylko z pomocą Doma dokonuje kolejnych spektakularnych skoków, które mają doprowadzić do... No, na razie przemilczmy może do czego, bo to jest kwestia może na sekcję małą spoilerową. Jest to samo w sobie dosyć zabawne. I teraz wspomniałem na początku, że ósemka pokazuje, że twórcy po raz kolejny Przedefiniowali trochę ca całość tej serii i ten film jest filmem innym od poprzednich trzech odsłon, czyli piątki, szóstki, siódemki. Siódemka była takim filmem, Rozbitym jeszcze, który z jednej strony chciał być zabawny, z drugiej strony był momentami poważny, z jednej strony był naładowany spektakularną i momentami naprawdę przegiętą akcją, ale z drugiej strony było to zaprezentowane w nie do końca fajny sposób. Nasza ekipa po raz pierwszy tak wyraźnie przestała mieć opory, na, na przykład przed zabijaniem niewinnych, czy przed działaniami, które mogą szkodzić niewinnym. Z drugiej strony no, osiągnęli status takich najemników, którzy będą pracowali z tym, kto ich będzie potrzebował, no bo w ramach ich tego, tej takiej specyficznej moralności, którą dom i cała jego rodzina się kieruje, no to jakby można zakładać, że będą konsekwentnie brali udział tylko w tych akcjach, które będą służyły temu mitycznemu dobru wyższemu, że się tak wyrażę. Natomiast w ósemce bardzo mocno twórcy już poszli w kierunku kina, akcji, ale takiego naprawdę z pompą, z dużą ilością absurdów, zrywając kompletnie z taką elementarną logiką, bo tutaj no, to, to może być przez wielu postrzegane jako taka pewna wada, że ten świat i wiele rozwiązań fabularnych, które tutaj dostajemy, one gryzą się z wcześniejszymi odsłonami serii. Można narzekać na taki brak elementarnej logiki nawet w ramach tego świata przedstawionego, bo tutaj nagle, co już spoilerował bardzo mocno, bardzo zły trailer, o którym też za chwilę co nieco powiem. Nasza ekipa będzie musiała współpracować z, ze swoimi wrogami z przeszłości, co jest w mojej ocenie bardzo dyskusyjne, patrząc na to, jakie relacje z, z tymi konkretnymi bohaterami naszą ekipę łączyły te postaci, które wracają jako te postaci z przeszłości. Z jednej strony one wypadają kapitalnie, bo tutaj, no, tak jak widzieliście, czy na plakatach, czy na trailerach, to nie jest jeszcze wielkie psucie wam zabawy, wraca Jason tam i naprawdę błyszczy obok Dwayna Johnsona, wybijając czy podnosząc poziom tego filmu naprawdę o kilka klas wyżej. Ale tak jak ta postać jest fajnie napisana i fajnie poprowadzona w tym filmie, to się niestety bardzo mocno gryzie w tym, jak została zaprezentowana w szóstce czy w siódemce i mam takie nieodparte wrażenie, że trochę scenarzyści nad wieloma rzeczami przeszli nazbyt łatwo. Pewne rzeczy z poprzednich odsłon sprzątają, bo tutaj rozstajemy się z niektórymi postaciami, pojawiają się nowe elementy w ramach tej rodziny, które też są wprowadzone w sposób, który według mnie jest bardzo mocno dyskusyjny, bo nic w poprzednich filmach nie sugerowało takiego, ani innego rozwiązania. Natomiast ja mogę narzekać na ten elementarny brak logiki, ale to jak ten film jest poprowadzony i rozpisany, to powoduje, że ja siedząc na sali kinowej no, absolutnie nie miałem poczucia, że obcuję z kinem durnym. W szybcy i wściekli stali się serią absolutnie i w pełni samoświadomą tym, czym jest. Tutaj mamy bardzo wyraźny podział na poszczególne sekcje czy poszczególne akcje, nawet z, z takimi elementami czołówkowymi, jak nieraz w filmach o Bondach jest, gdzie on się przenosi z od jednego kraju do, do drugiego kraju. Mamy pokazane na przykład, gdzie się obecnie znajduje. Tutaj mamy to samo, nie wiem, że są w Nowym Jorku, czy że na przykład są w Berlinie, czy gdzie tam jeszcze nas akcja filmu prowadzi. I tak naprawdę to są często stenki tak napakowane akcją i humorem, bo to jest też kolejny bardzo istotny i bardzo ważny element tego filmu, że po prostu ogląda się to z niekłamaną przyjemnością, tym bardziej, że twórcy nie dość, że postawili na bardzo, bardzo wybuchową akcję, która no naprawdę, jeżeli Wam przeszkadzały nie wiem, walki z czołgami albo skakanie samochodem z mostu, to odpuśćcie sobie ósemkę, bo ja osobiście nie widzę sensu tym, że nadal są w internecie ludzie, którzy narzekają, że to jest durna seria dla ludzi bez mózgów, a idą do kina i oglądają, mimo, że przecież od kilku lat wiemy wszyscy, w jakim kierunku to zmierza. Natomiast tutaj F. Gary Gray i Chris Morgan dokonali rzeczy fantastycznej, dlatego, że postawili na spektakularną akcję, postawili na humor i postawili na postaci, i wygrali na wszystkich frontach, bo tutaj po prostu wszystko gra idealnie. To na co ja narzekałem głównie przy okazji siódemki, czyli że tam wiele elementów skrzytało, tutaj naprawdę wypada fantastycznie. Bo jeżeli mamy scenę akcji, no to uwierzcie mi, sceny akcji są spektakularne i momentami nawet widać, że mamy do czynienia z CGI, ale to kompletnie nie przeszkadza, bo one są nakręcone w tak efektowny sposób, tak dynamicznie, są tak fajnie zaprojektowane i pomyślane, że po prostu widz siedzi na krawędzi fotela i mimo, że to cała ta fabułka jest przewidywalna od pierwszej do ostatniej sceny i i pewnie niestety w dużej mierze jest to spowodowane koszmarnym trailerem, którego na razie jeszcze też zostawię, później się nad nim poznęcam, ale nawet jeżeli ktoś nie widział trailera to myślę, że po paru minutach będzie w stanie się domyślić w jakim kierunku cała ta opowieść zmierza. Ale ta, ta wybuchowa akcja nie byłaby strawna, gdyby nie te dwa pozostałe elementy, czyli po drugie humor, którego jest chyba najwięcej ze wszystkich dotychczasowych odsłon i to jest humor i słowny i sytuacyjny i budowany na relacjach pomiędzy postaciami i jak jest go naprawdę sporo, ale on jest celny, on trafia, on bawi i tak jak w poprzednich odsłonach głównie za humor odpowiadała postać Romana, granego przez Ty Tyrisa Gibsona I to jest postać, która bardzo wielu widzów wkurza, bo on wiecie ciągle gada, gada, gada, gada, gada i tylko serwuje odniesienia, jaki to on nie jest przystojny, jak to dziewczyny na niego nie lecą i tak dalej no i to się mogło zacząć robić nudne. Natomiast tutaj oczywiście Roman jest jednym z elementów humorystycznych. Wypada dużo lepiej niż w poprzednich odsłonach i naprawdę niektóre teksty jego tutaj są, są fantastyczne, że wystarczy tylko wspomnieć jego scenę z czarnym Mikołajem, która powodowała, że cała sala pękała ze śmiechu. Ale tutaj tych elementów humorystycznych jest dużo więcej. Pojawia się nowa postać takiego rządowego agenta, granego przez Scotta Eastwooda, tego Eastwooda, syna Clint'a Eastwooda i to jest postać, która jest w 100% postacią humorystyczną. I to, jak ona jest prowadzona, jak ona jest pisana, no to, to naprawdę. Do... To, to, to jest beczka śmiechu i ja momentami zrywałem boki z tego, jak on gra takiego, wiecie, twardogłowego kołka, można powiedzieć, takiego białego, dobrze wykształconego agencika, który nic jeszcze nie wie o życiu, a wydaje mu się, że, że rządzi i to, to, jak to budowane jest wielokrotnie w starciu z tym, jak działa ekipa, jak działają nawet starsi agenci, no to, to, jest, to jest kolejna fajna rzecz. Do tego Jason Statham i Dwayne Johnson, czyli Luke Hobbs i Deckard Show. To jest fantastyczny duet, naprawdę. To... to... Ja wspomniałem wspominałem o tym przy okazji roka w poprzednim podcaście, że to jest gość, który fantastycznie się wkomponował w tę serię, dlatego, że on się sprawdza i w scenach akcji, i w scenach humorystycznych. I to po prostu zostało wykorzystane do maksimum. Moment, w którym widzimy Hopsa pierwszy raz w ósemce, to będziecie po prostu boki zrywać już po samej tej, tej pierwszej scenie, kiedy on się pojawia, a później no, na przykład w scenie w więzieniu kiedy jest duża i długa sekwencja akcji z, z, Tat, z Teichamem, to jest po prostu naprawdę szapoba, jak to jest wszystko nakręcone, jak to jest zrobione jak wypada tutaj rok, rzecz kapitalna. No i płynnie mogę przejść do, do postaci, bo naprawdę ten film stoi postaciami. Tutaj ponownie mamy w bardzo wiele tych postaci wiodących, bo oczywiście jest dom, który wyjątkowo Wydaje mi się, że zszedł na drugi plan wręcz. Na, pierwszy plan, na pierwszym planie wylądowali Hobbs z Showem i to jest fajny zabieg, bo to trochę odświeżyło też tę formułę, gdzie jednak to wszystko opierało się na domie i to on tam, wiecie, trząsł z całą tą rodziną i tak dalej. I tutaj niektóre postaci mają zdecydowanie mniejsze rulki, bo na przykład Ramsey, którą zwerybowała ekipa w siódmej odsłonie, jest i niby pozornie nie ma jakiejś wielkiej roli do odegrania, ale też jest ważną postacią. Też jest wykorzystana. Fajnie wykorzystano i budowana też postać Cypher, bo widać, że Charlie Steron bawi się świetnie rolą takiej po prostu absolutnie zimnej suki. Ja to miałem wrażenie, że to jest taka postać, która jest budowana na takim przyjaskrawieniu, że wiecie, zaraz nam rzuci mimochodem, że ona jest tak twarda i tak nieobliczalna, że na śniadanie to je tylko surowe bewsztyki i popija je krwią niemowląt, ale brzmi to znów idiotycznie, ale to jest po prostu fajnie rozegrane, to jest taki przeciwnik w stylu filmów szpiegowskich z lat 50. czy 60. ja normalnie czekałem tylko aż gdzieś się pojawi kot i ona go zacznie głaskać śmiejąc się złowieszczo to po prostu się sprawdza. Prawdza, Charlize Theron odwaliła kawał dobrej roboty, bo ona, mimo że, że gra tak mocno przerysowaną postać o motywacji, która też jest motywacją rodem z filmów szpiegowskich z lat 50. czy 60., to po prostu wszystko bardzo dobrze działa. I te wszystkie trzy efekty powodują, że dostajemy paradoksalnie film nieco inny od poprzednich odsłon, świeży, lżejszy, dużo bardziej wybuchowy, dużo bardziej absurdalny bo to wszystko po prostu jest większe. Oczywiście wracają samochody, bo tak jak wspomniałem, na Dzień Dobry mamy wyścig samochodowy, później też jest to wykorzystywane i to, to jest kolejna rzecz, bo po prostu doprowadzona tutaj do absurdu, bo jak z, y, zobaczycie sceny w pościgów samochodowych gdzieś tam w trzecim akcie filmu, no, no to, to nie ma sensu, że oni jeżdżą tymi luksusowymi samochodami, ale jak bardzo jest to świadome kino, pokazuje to, że... Y, w pierwszym momencie, kiedy się pojawia luksusowy samochód, w którym to momencie przeszłoby Wam przez myśl, że to, to nie ma sensu, to, to nie powinno się tu zdarzyć, to twórcy od razu do nas puszczają oczko mówiąc tak, wiemy, że to się nie powinno tu zdarzyć, ale słuchajcie, to są szybcy i wściekli. Tu chodzi o luksusowe auta, o absurdalne pościgi i przesadzoną akcję. I pod tym kątem naprawdę to jest popkorniak pełną gębą. Ja nie pamiętam, kiedy tak bezpretensjonalny film zdarzyło mi się obejrzeć w kinie i autentycznie podoba mi się kierunek, w którym twórcy poszli, bo nie ma co ukrywać, tu mamy otwarte drzwi na oścież po prostu do kolejnych dziewiątej, pewnie dziesiątej odsłony cyklu I ja będę czekał na nie z utęsknieniem. Oczywiście wady jakie są, to tak jak wspomniałem, no, Przede wszystkim brak logiki świata przedstawionego, dziwne sojusze, które nie są do końca umotywowane i coś, co mi osobiście najbardziej przeszkadza, czyli to, że tutaj pojawia się zabijanie, pojawiają się ofiary nie tylko cywilne i to mi się trochę gryzie, no bo jednak wiecie, jak skrywamy takich Robin Hoodów prawie i taką przyjazną i sympatyczną ekipę, to nie do końca powinniśmy się posługiwać bronią palną w eliminacji zagrożenia ale też w konwencji, którą twórcy sobie obrali, gdzie, gdzie mówię tutaj cała nasza ekipa to już działa bardziej jak agenci CIA, czy jak, jako zwykli najemnicy, niż ta taka osiedlowa zbieranina poczciwych złodziejaszków, no to, to ja jestem w stanie to mimo wszystko zaakceptować. I dla tych, którzy filmu jeszcze nie widzieli, to tyle. Ja bardzo polecam, żebyście się wybrali do kina, szczególnie jeżeli serię lubicie, a nawet jeżeli serii nie lubicie, to Pewnie do kina warto się przejść, bo równie wybuchowego filmu chyba w tym sezonie kinowym możecie nie dostać, chociaż oczywiście bardzo dużo kontekstu stracicie i wypadałoby myślę znać części od piątej do siódmej minimum, dlatego, że jednak tutaj odniesień jest bardzo dużo i choć twórcy, większość z nich starają się nam pokrótce wyjaśnić takimi sympatycznymi scenkami, to, to mimo wszystko wydaje mi się, że lepiej te filmy znać. I na koniec, zanim przejdę do sekcji spoilerowej, to jeszcze jedna fajna rzecz, bo to wielu pewnie interesuje. Jak twórcy rozegrali to, że nie ma Briana, nie ma Paula Walkera. Jest odniesienie do tego w filmie jedno bezpośrednie i parę mniejszych takich scenek czy odniesień do, do postaci Briana i to są fajne rzeczy, bo to z jednej strony są takie elementy, wydawałoby się oczywiste, ale to jak zostało to rozegrane, to pokazuje, że też twórcy z jednej strony cały czas o polu Walkerze jego postaci pamiętają, ale z drugiej strony nie chcą skorzystać z tego nadmiernie i nie chcą dawać nam wszystkim takiego, wiecie, fanserwisu bardzo prostego. Jest to na tyle wyraźnie zaznaczone i, i gdzieś tam się pojawia na tyle wyraźnie, że to jest rzecz fajna, ale jest tego również na tyle mało, że po prostu to nie boli i nie mam poczucia, że, że próbują nam to wcisnąć do gardła na siłę. I jeszcze tak absolutnie, absolutnie jedna rzecz, zanim przyjdziemy do sekcji spoilerowej, czyli trailer. Trailer, który był słaby, bez napięcia, był dziwny, a do tego to jest trailer, który jeżeli go widzieliście, to niestety macie streszczony cały film w pigułce. Ja nie wiem, kogo podkusiło, żeby zmontować ten filmik w taki, a nie inny sposób, ale uważam, że twórcy powinni pójść po rozum do głowy i na przyszłość unikać tego rodzaju kwestii, dlatego, że no jednak wpłynęło to na swoisty brak napięcia w filmie dlatego, że jeżeli ktoś y, z, widział ten trailer raz czy drugi, no to mógł spokojnie przewidzieć kilka ruchów do przodu, co zaraz dostaniemy. A teraz ja już się z wami żegnam, oczywiście jeżeli nie chcecie posłuchać sekcji spoilerowej i króciutko o paru rzeczach jeszcze chcę dopowiedzieć. Witam wszystkich w sekcji spoilerowej i zacznę od wad. No i pierwsza podstawowa rzecz, która mi się nie podoba, chociaż no mówię, ja jestem w stanie w ramach tego filmu konkretnego to jakoś tam zaakceptować, to są dwie kwestie związane bezpośrednio z fabułą, czyli po pierwsze dziecko doma, które pojawia się niczym królik z kapelusza oraz show po stronie naszej ekipy. No, dziecko doma to jest dla mnie rzecz dyskusyjna o tyle, że w siódemce pojawia się przecież postać Eleny, no i nic tam nam nie było zasugerowane, że jest samotną matką, no a Powinna już być po ciąży, czyli powinna już być samotną matką, a, a nie, ona pracuje przecież w siódemce z Hopsem. No i wydaje mi się, że gdyby na tamtym etapie twórcy faktycznie chcieli sprawić domowi dziecko, no to coś powinno w tym miejscu się pojawić. No wiecie, to jest teoretycznie rzecz nieduża, ale... Jakoś tam trochę mnie to wybijało. No, większy problem mam z tym, że show pojawia się w ekipie, bo tak jak wspominam, on jest tutaj kapitalny i on kapitalnie gra i z Hobsem i zresztą ekipy. Zresztą zaraz przejdę do jednej z najciekawszych scen w filmie. Ci, którzy już go widzieli, to pewnie wiedzą, o czym mówię. Z tej tam się sprawdził wyśmienicie. Natomiast wiecie, no jednak... On był pokazany jako taki psychopata, który z zimną krwią zabił Hanna. Chciał przecież zabić i prawie mu się udało na dzień dobry zabić Briana, Mie i ich dziecko. No więc to, że nagle przechodzimy nad tym wszystkim do porządku dziennego, Wydaje mi się dyskusyjne i te próby, takie wybielenia, show'a, tam, że nagle Hobbs znajduje jakieś dokumenty świadczące o tym, że, że pewnie on został wrobiony i tak dalej, i tak dalej. Jasne, to jakoś tam tę postać podbudowuje, natomiast to nam nie wyjaśnia tego, jak się zachowywał show w poprzednim filmie. No ale ja o tym wspominałem, że w siódemce niestety, Descartes Show był postacią niewykorzystaną i zmarnowaną, w mojej opinii. No i wad? To by było na tyle. Nie, bo pozostałe rzeczy tutaj są naprawdę bardzo mocno na plus. Chciałem powrócić pokrótce do Charlie Theron, dlatego że ta motywacja, czyli to, że ona będzie kontrolowała arsenał nuklearny i będzie takim bezpiecznikiem dla wszystkich mocarstw, to naprawdę gęba mi się uśmiechnęła od ucha do ucha, bo to jest coś, co ja autentycznie kojarzę z takim kinem szpiegowskim, nieco absurdalnym, nieco przykurzonym z lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych. No, no nikt tak w tej chwili już nie działa, a to jest taki plan po prostu niczym z jakiegoś filmu ze Spektra w roli głównej i to się sprawdza i to pasuje i wpisuje się bardzo fajnie w klimat całej tej części, całej tej odsłony cyklu. No i przede wszystkim to, co mi się bardzo podobało, to te poszczególne sekwencje akcji. No scena z showami w samolocie była kapitalna i choć nadal jest to oczko niżej w stosunku do słynnego pojedynku w Shoot'em Up, gdzie to Clive Owen z dzieckiem na ręku wybijał zastępy przeciwników, to i tak uważam, że ta scena była bardzo, bardzo fajnie nakręcona, zrobiona, no i Przede wszystkim z tej tam miał okazję się wykazać. Stena w więzieniu, kiedy to Hobbs z Szołem uciekają, no to jest po prostu dla mnie perełka w tym filmie. Trochę mnie dziwiła obecność Kurta Rasela, który, no, z, według mnie zginął w, w siódemce. Nie chciało mi się tego odświeżać, i, i to jest dziwny zabieg. Natomiast, no, umówmy się, no, to są szybcy i wściekli, a to jest agent z, Nikt taka postać może sobie ginąć i pojawiać się z powrotem. Tym bardziej, że to też fajnie wypadało. On się sprawdzał w tej relacji z młodym Eastwoodem i widać było, że bardzo dobrze się bawił. I to chyba na tyle. Ja nie chcę się tutaj rozwodzić jakoś spoilerowo. Chciałem nawiązać tylko do tych dwóch rzeczy tak bardziej precyzyjnie, głównie do so syna Doma, no, no bo to jednak było jakieś tam minimalne minimalne zaskoczenie. fajne na koniec to taki ukłon jeszcze w stronę Paula Walkera i Briana. Nie wszyscy może wiedzą, ale Vin Diesel nadał imię swojemu dziecku także na cześć Paula Walkera i jego córka ma na imię Pauline bodajże, także to, to też bardzo fajny ukłon w stronę tej postaci i, i, i tego aktora. Ja naprawdę bardzo, bardzo jestem zadowolony z tego, co w tej odsłonie dostaliśmy no i mam nadzieję na to, że dziewiątka, której, którą na pewno dostaniemy, pociągnie to w podobnym kierunku. Cieszy mnie to, że mówi się o tym, że F. Gary Gray dziewiątkę wyreżyseruje. Myślę, że on się tu naprawdę sprawdził. Te sceny akcji wyglądają bardzo dobrze i czekamy, czekamy, co nam w kolejne lata przyniosą i mam nadzieję, że to będzie iście świetlana przyszłość.